Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Nazywam się Tom Peterson. Skąd pan jest? Przepraszam, proszę powtórzyć. Skąd pan jest? Jestem z USA. Gdzie pan mieszka w Krakowie? Nie rozumiem. Adres w Krakowie. A, rozumiem. Ulica Urzędnicza 10, mieszkanie numer 3. Tak, Urzędnicza 10 przez 3. Przez? Tak. Dziesięć przez trzy to znaczy dom numer dziesięć, mieszkanie trzy. Aha. Dziękuję. Proszę.